Program trzeci Polskiego Radia poniedziałek 30 marca minęła 21. Radosław Rus, zapraszam na serwis trójki 3 lata więzienia dla byłego szefa CBA U nas polityczne komentarze CBA wcale nie tropiło żadnych afer Tylko sami tworzyli te afery Ten wyrok całkowicie wpisuje się w retorykę kampanii wyborczej Burza i wichura na Podkarpaciu Są pozrywane dachy i połamane drzewa Skandal w Irlandii z udziałem prezesa podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Miał on sprzedawać przed stadionem bilety na mecz Polska-Irlandia Szczegóły już za chwilę w serwisie sportowym Obrona zapowiedziała apelację. Mariusz Kamiński mówi o wyroku niezrozumiałym i rażąco niesprawiedliwym. APIS stoi za nim murem. Były szef CBA dostał trzy lata bezwzględnego więzienia. Sąd zakazał mu także pełnienia funkcji publicznych przez dziesięć lat. Taką samą karę wymierzył także jego zastępca. Dwaj dyrektorzy operacyjno-śledczy zostali skazani na dwa i pół roku więzienia. Sąd uznał, że były szefostwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego sfabrykowało dowody i złamało prawo przy wyręczaniu kontrolowanej łapówki podczas tzw. afery gruntowej 8 lat temu. Durska z PiSu sugerowała w Pulsie Trójki, że sąd wpisał się w cykl polityczny. Ten wyrok całkowicie wpisuje się w retorykę kampanii wyborczej. Teraz już nikt nie będzie mówił o kampanii prezydenckiej, tylko będzie skręcona retoryka na Kamińskiego. Nieważne, kiedy wyrok by zapadł, opozycja mówiłaby to samo, odpowiada Andrzej Orzechowski z PO. CBA zarządów Mariusza Kamińskiego, jak się okazuje, wcale nie tropiło żadnych afer, tylko sami tworzyli i kreowali te afery, nadużywali swoich uprawnień jako urzędnicy państwowi. Sąd uzasadniając wyrok podkreślił, że korupcję należy ścigać, ale nie wolno tego robić z naruszeniem prawa. A takie nastąpiło przy aferze gruntowej. Chodziło o kontrolowaną łapówkę, którą służby specjalne wręczyły dwóm biznesmenom. Trzy miliony złotych miały trafić do kieszeni ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Pera w zamian za odrolnienie ziemi na Mazurach. Jednak Lepera prawdopodobnie ktoś ostrzegł. Sprawa skończyła się rozpadem koalicji oraz wcześniejszymi wyborami. Wichura zrywała dachy, linie energetyczne, telefoniczne, łamała także drzewa. Strażacy usuwają skutki gwałtownej burzy, która przeszła nad Podkarpaciem. Najwięcej zdarzeń mamy w powiecie krośnieńskim. Tam jest Pięć zdarzeń zerwanych i uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych, jednak budynku gminy. Oprócz tego w powiecie Dębicki mamy uszkodzoną linię telefoniczną, mamy zerwany dach i drzewo spadło na samochód. W Stobiernej uszkodzony budynek, zerwane poszycie dachu. W Brzozowie drzewo spadło na linię energetyczną i w Starej Wsi też mamy uszkodzenie dachu. Informował Krzysztof Marek ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Burza z gwałtownym wiatrem oraz gradem trwała raptem kilkanaście minut. Strzelanina w USA, jedna osoba nie żyje. Do wymiany ognia doszło, gdy samochód próbował staranować bramkę przed siedzibą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod Waszyngtonem. O szczegółach Marek Wołkuski. Incydent miał miejsce na drodze dojazdowej do bazy wojskowej Fort Mead. Mieści się tam Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz kilka innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę Stanów Zjednoczonych. Łącznie w bazie pracuje 11 tysięcy wojskowych i 29 tysięcy cywilów. Według wstępnych informacji, niewielki SUV próbował objechać punkty kontrolne i staranował przylegającą do nich bramkę. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać także zniszczony samochód policyjny. Strażnicy oddali strzały. Jeden z dwóch pasażerów pojazdu zginął, drugi został ranny. Przewieziono go do szpitala. Według świadków był on w mundurze FBI. Twierdzi, że nie ma podstaw, by podejrzewać, że był to akt terrorystyczny. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmawia komentarza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski Polskie Radio. Klienci prostytutek we Francji będą karani. Klienci milczą, prostytutki nowym przepisom mówią nie, a nowym prawem zajmą się senatorowie. Jak informuje z Paryża Marek Brzeziński, ta sprawa nad Sekwaną budzi wiele emocji. Autorzy nowego przepisu nie mieli pomysłu, który pozwoliłby na rozwiązanie sprawy sutenerstwa, przymusu kobiet do wykonywania takiej pracy i związanego z tym problemu godności osobistej. Zdaniem pomysłodawców najlepszym rozwiązaniem byłoby karanie klientów. Mandaty dla osób korzystających z usług prostytutek sięgałyby nawet półtora tysiąca euro. Ten punkt nowej ustawy wywołuje najwięcej kontrowersji i na ten temat wypowiadają się adwokaci, policjanci, antropologowie, psychologowie i socjolodzy, a także stowarzyszenia charytatywne, które pomagają kobietom wyjść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 przeszczep twarzy. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 22.00. A teraz zapraszamy na sport. Zapraszam, Monika Słukowska. Skandal w Irlandii z Kazimierzem Greniem w roli głównej. Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej został zatrzymany przez irlandzką policję za nielegalną sprzedaż biletów przed Aviva Stadium na mecz Irlandia-Polska. Informację opublikował Irish Examiner na swojej stronie internetowej. Przekazał także, że działacz mecz i noc spędził w areszcie, a rano pojawił się w sądzie i przyznał się do winy. Gren miał mieć przy sobie 12 biletów. Nie miał oczywiście licencji pozwalającej mu na sprzedaż wejściówek w miejscu publicznym. Sam tłumaczył raz, że bilety były przeznaczone dla Znajomych i krewnych mieszkających w Irlandii w rozmowie z przeglądem sportowym powiedział, że nie handlował biletami, nie był w oficjalnej delegacji i mógł robić co chciał. Dodał też, że jest zdrowy, nie ma zarzutów i że odniesie się do informacji Irish Examiner, kiedy się z nimi zapozna. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski na razie był tylko zaskoczony. Znamy tylko sprawę z gazet, tak? Musimy sprawdzić dokładnie, czy to faktycznie miało miejsce, jak to wyglądało. Jesteśmy tak samo zaskoczeni jak i wszyscy, ale na pewno pan Grej był tam jakby prywatnie, nie był w oficjalnej delegacji PZP. No wiadomo, że tak się nie robi. No. Jakie będą jakieś konsekwencje, to na tą chwilę trudno nie powiedzieć. Na razie w tej sprawie mamy kilka wersji wydarzeń i to kilka przedstawionych przez samego zainteresowanego. Czekamy na rozwój sytuacji. Sprawą ma jutro zająć się Zbigniew Bonik, czyli prezes polskiego związku piłki nożnej. Agnieszka Radwańska już nie gra w turnieju w Miami, Polka przegrała z Karlą na navarro 7 do 5, 0 do 6 i 4 do 6 i nie awansowała do ćwierć finału. Przeciwniczką Hiszpanki w walce o półfinał będzie Amerykanka Venus Williams, która wygrała z Karoliną Woźniacką 6 do 3 i 7 do 6. Przegrał także Jerzy Janowicz. W trzeciej rundzie Polaka pokonał Dawid Gofeę 6 do 4 i 6 do 3. Janowicz sporą część drugiego seta spędził na dyskutowaniu z sędzią spotkania. Dwie polskie załogi samochodowe poprawiły swoje pozycje po drugim etapie rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor awansowali na ósme miejsce, a Adam Małysz i Rafał Martin na 11. Liderem klasyfikacji generalnej został najszybszy dziś na Latia W gronie motocyklistów prowadzenie objął Brytyjczyk Sam Sunderland. Na 14. miejscu jest Jakub Piątek. W rywalizacji kładowców Rafał Sonik jest drugi. Piąte miejsce zajmuje Kamil Wiśniewski, a liderem jest Mohamed Abuissa. Noc, pochmurna możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach śniegu z deszczem i śniegu. Od 0 do 3 stopni, w kotlinach karpackich od minus 2 do plus 1 stopnia. Jutro pogorszenie pogody. Z zachodu na wschód będą przemieszczać się opady deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzące w deszcz. A po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe są lokalne burze. Do tego silny wiatr na zachodzie w porywach nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Trójka.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 laureatów. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Minęła godzina 21.08 przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, no od żywych Żydów tego autora czytałem początkowo z niedowierzaniem, a potem z podziwem dla brawury, z którą książka ta stara się uporać z pamięcią o Holokauście, wykorzystując nieprzystające z pozoru do tematu chwyty rodem z horrorów klasy B, C i dalsze litery alfabetu. To też, gdy usłyszałem o kolejnej powieści Igora Ostachowicza, nie miałem wątpliwości, że ją przeczytam i z autorem będę chciał rozmawiać. Zielona Wyspa, bo taki nosi tytuł ta nowa powieść, jest z pozoru czymś zupełnie innym. To znaczy mówi rzeczywiście o czymś zupełnie innym, yy, bo o relacji między kobietą a mężczyzną, czy też mężczyzną a kobietą. Ale kiedy dotarłem do ostatniej strony, uświadomiłem sobie, że na poziomie takim zrazu ukrytym, mamy do czynienia w gruncie rzeczy z podobną strategią. Bohaterem tej książki wydaj wydają się bowiem znowu stereotypy, za pomocą których staramy się e, ująć e, możliwe gry i gierki e, między ludźmi, toczące się między ludźmi. E, by starestować tytuł słynnej sztuki Pirandella, nic nie jest takie, jak się Państwu zdaje, takie można by dopisać do tej książki motto. Za chwilę Państwa moim gościem będzie Igor Ostachowicz, a że Zielona Wyspa zgodnie z tytułem Na Wyspie się rozgrywa, nie mogłem się oprzeć i przygotowałem na początek fragment piosenki sprzed lat, sprzed wielu lat, o wyspie właśnie. Na wyspie tej Najdalszej wśród wysp Są złote plaży ścian i latarnie świec. Płyną tu wędrujące okręty snów. Z tak dalekich mórz tu znajdą ci Że ja. jest z nami pan Igor Ostachowicz, autor powieści Zielona Wyspa. Witam pana. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Na państwa pytania, uwagi czekam pod adresem klubmałpopolskieradio.pl klubmałpopolskieradio.pl a za pół godziny mniej więcej włączymy telefon i to będzie 22,7 trójek, jak mhm. zwykle. Nim zaczniemy mówić o Zielonej Wyspie, no ostrożnie zresztą, by jak się to teraz w gwarze internetowej mówi, nie spoilerować, czyli nie nie ujawniać zakończenia, chciałbym się cofnąć, jeśli dobrze liczę, sześć lat wstecz. Zielona Wyspa nie jest pana y, y, drugą, ale trzecią książką i ja bym ten pana debiut przeczytał chętnie, gdybym na czas się zorientował, że Jul Julian Rebes i Igor Ostachowicz to jedna i ta sama osoba. Warto publikować pod pseudonimem, tak, z perspektywy trzeciej książki? Jeśli chodzi o nakłady i sukcesy wydawnicze, na pewno nie warto. To znaczy przekonałem się, że wydanie pod pseudonimem książki właściwie równa się, no delikatnie mówiąc, może nie klęsce, ale nie pozwala na, na dotarcie do czytelników z, ze swoją wypowiedzią. Więc pod tym względem nie warto. E, natomiast e, uległem tej pokusie, bo przyznam szczerze, że e, mam taką e, ochotę po wydaniu książki, e, żeby się gdzieś schować i zaszyć. I pseudonim daje taką obietnicę. Znaczy pozwala e, e, wykrzyczeć coś, a potem uciec i się schować. I to jest dosyć taka wygodna pozycja. Czyli mówiąc obrazowo, zdecydował się pan przy nocy, że Żydów. Tak, wy, Przepraszam, ale tak mi się zwizualizowało to biologicznie, wystawić łepek nad kupy liście, a ja pana teraz wyciągam. No trochę tak to wygląda. Przy, przy nocy Żywy Żydów sprawa wyglądała w ten sposób, że tam pseudonim musiałby być odebrany no już zwyczajnie jako tłórzostwo, także nie mogłem sobie na prawda. to pozwolić, więc stało się. Ponadto Żywy Grzydów można się było spodziewać kolejnej książki mówiącej o sprawach zbiorowości o narodowej pamięci i niepamięci. I Zielona Wyspa, jak się zastanowić, to daje się interpretować i w taki sposób, o czym jeszcze za chwilę, ale jednak przede wszystkim jest uderzająco kameralna i jakby taka skupiona na mikroskali, na tym, co się może dziać między dwojgiem ludzi. To była świadoma decyzja, taka chęć płodozmianu, czy po prostu uległ Pan swojej wyobraźni, która po prostu narzuciła panu taki temat? To niedokładnie jest tak. Noc żywych Żydów oczywiście jest dokładnie taką pozycją, o której pan powiedział, natomiast w gruncie rzeczy jest pisana z pozycji jednostki i dotyczy jednostki. Oczywiście tak się składa, że problem, o którym piszę, dotyczy wielu jednostek, w związku z tym, mimo że pisze to absolutnie w oparciu o pojedynczego bohatera Dostaje to jakiegoś takiego wymiaru bardziej społecznego, natomiast y, ja nawet w Nocy Żydów nie staram się dawać jakiś diagnoz ogólnospołecznych czy rozwiązań. Raczej koncentruję się na poszczególnych osobach, i a konkretnie jednej osobie. No to idąc dalej tym tropem należy powiedzieć, że Zielona Wyspa nie jest bardziej kameralna, tylko mniej kameralna, bo... bo relacja kobieta-mężczyzna obejmuje już nie naród, ale całą ludzkość. Tak? To, to, to prawda, ale punktem wyjścia zawsze jest dla mnie to samo. To znaczy pojedynczy człowiek i nie umiem, nie umiem podejmować problemów z takiej pozycji, że oto patrzę na społeczeństwo i staram się zrozumieć je jako zbiorowości i coś mu zaproponować. Jedyna, jedyna droga dla mnie do zrozumienia jakichś problemów i próby ich przedstawienia, to jest patrzenie indywidualne. Trudno nie zapytać o osadzenie historii opowiadanej w Zielonej Wyspie w jakichś realiach, choćby na ogólnie pojętych, bo y, ujawniając trochę i naprawdę bardzo niewiele, no to powiedzmy, że dla tych z Państwa, którzy tej książki jeszcze nie znają, mówię jeszcze, bo rzecz warta lektury, no to wymyślił Pan historię, która w, w możliwie radykalnie odcina bohaterów właśnie od jakiegokolwiek kontekstu społecznego. Dwie osoby na bezludnej wyspie to y ja pamiętam tam, że jeszcze jak dobrze policzyć, to tam jeszcze, jeszcze dołożymy jeszcze dwie osoby ewentualnie jedną w retrospekcjach. No, dobrze, jeszcze jedną, ale tam, ale to są, to są, to są, właśnie, to są całkowicie marginalne postaci. Przez większość tych 400 stron obcujemy z parą bohaterów na Wyspie Bezludnej. No, co prawda, był taki jeden pisarz, nazywał się Dafo, i mu się to udało, ale to jest, to jest rzeczywiście takie wyizolowanie bohaterów. I chciałem zapytać w związku z tym, czy istnieją takie, oferty wakacyjne, jak wynajęcie na dwa tygodnie bezludnej wyspy, czy tylko ze względu na moją sytuację finansową, ja o nich nie wiem. Yy, nie, chcę, nie chcę Pana tutaj poddawać pokusom, które mogą się okazać nie do spełnienia. natomiast jest to możliwe. Może nie w, dokładnie w stosunku jeden do jednego, jeśli rozmawiamy o tej ofercie, którą tutaj przedstawiłem w książce, natomiast jest to oferta, którą można sobie znaleźć. Czyli no, kwestia pieniędzy no, byłeś, Tak, no kwestia pieniędzy i zaangażowania, no bo to powiedzmy nie jest y, tak, że po prostu to funkcjonuje w y, takiej szeroko dostępnej ofercie, ale istnieją takie propozycje. Ja wyobrażam sobie zresztą, że na to, że na to wyizolowanie, ja sam praz, prawdę mówiąc jako czytelnik może właśnie, zwłaszcza po, y, po, po Nocy Żywych Żydów, bo to niezwykle ta braworowa książka, przepraszam, ona się na, niej przy okazji, na nią przy okazji tej ciągle powołuje, ale, ale ona niewątpliwie stworzyła pewien kontekst, w którym ja się z Zieloną Wyspą spotkałem. I e, przez pierwszych kilkadziesiąt stron odczuwałem takie lekkie znie, nie, zniecierpliwienie, że taka decyzja pisarska, takie umieszczenie akcji w takim miejscu e, jest. E, jakby to powiedzieć. Przypomniało mi się trochę to, co zarzucano, to będzie bardzo, mam nadzieję, nabilitujące skojarzenie, co zarzucano w swoim czasie, w, w latach 60-tych, wczesnych i późnych 50-tych, Antonio nie mógł. Mówiono, że, że on tak wypreparowuje bohaterów z, z problemów finansowych, z życia codziennego, że w gruncie rzeczy to, to zaczyna być, jego filmy przestają być opowieściami o ludziach, tylko zaczynają być o abstrakcyjnym człowieczeństwie, że tam nie ma właśnie społeczeństwa, nie ma stania, ta, nie wiem, budzenia się rano, patrzenia, która jest godzina, spieszenia do pracy, że ci bohaterowie w takim bezczasie i takiej bezprzestrzeni trochę, trochę żyją. I, i, I coś chyba jest tutaj takiego też. To powinienem zacząć od, od czegoś innego, żeby, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Na ogólnie rzecz biorąc książka opowiada o sytuacji, w której człowiek y, nie tylko nie jest sobie w stanie znaleźć miejsca, ale nie jest go sobie nawet w stanie wyobrazić. I wychodząc od takiego założenia, y, dochodzimy do bezludnej wyspy, bo sami, sami bohaterowie, y, którzy przeżywają tam przygody na tej wyspie, oni nie są wolni od spraw, o których pan powiedział, od tego wczesnego wstawania, od jakichś problemów finansowych, rodzinnych, jakichś innych, to wszystko się za nimi ciągnie. Natomiast... Y, Miejsce, w którym się znaleźli jest takim miejscem y, skrajnym. Y, nie wiem jak inni. Ja jak wyobrażam sobie możliwość y, osiągnięcia szczęścia, to takim skrajnym miejscem, do którego można dojść, to jest właśnie taka krawędź, taki klif, taka bezludna wyspa, czy bezludne miejsce, w którym człowiek y, tego miejsca szuka, uciekając od różnych problemów. I, no i w tym momencie dochodzi do takiej bitwy. No. Czy to szczęście w ogóle jest możliwe, czy nie? Tak, tak. W tym sensie to pan psuje zabawę trochę. To znaczy ja też miewam chwilę, kiedy myślę sobie właśnie, żeby się jak nie, nie wystrzelić na marsza, to przynajmniej znaleźć się na bezludnej Wyspie i pan boleśnie uświadamia, że wtedy człowiek zostaje sam na sam z własnymi problemami, problemami. i to może być znacznie gorzej że ci irytujący bliźni potrafią być po prostu cudownym środkiem znieczulającym. Ale jednocześnie wydaje mi się, że tę książkę można czytać co najmniej na trzy sposoby. Ja w każdym razie trzy sposoby, czy te lektury Zielonej Wyspy wymyśliłem i chciałbym teraz je kolejno sprawdzić, nie dopowiadając właśnie do końca, bo cały czas jest pokusa, no ale przecież nie, nie, nie, nie popsujemy czytelnikom zabawy. Niemniej m, m, chciałbym takie tropy y, sprawdzić, co autor, co autor na to. Pierwszy sposób lektury to byłby ten, który pan sam sugeruje w słowie od autora na końcu. Wprawdzie na końcu, ale to od autora, więc czasami się patrzy na ostatnią stronę, więc rozumiem, że wolno mi to ujawnić. Rzecz w tym, że cała ta historia została utkana z cytatów, parafraz, aluzji, kryptocytatów, y żeby nie było tylko, żeby to nie, nie, nie, nie kojarzyło się tylko z literaturą, to ja powiem o paru tropach filmowych, które wydaje mi się, tam są obecne. Znaczy w oczywisty sposób buntownik bez powodu ze sceną, bo to w tym filmie zaś jest, w który chłopcy urządzają zakład, kto jadąc w stronę tak. ubistego brzegu pierwszy stóży i zatrzyma samochód albo wyskoczy. Chyba kobiety na skraju załamania nerwowego Almodowara z idejką usypiania kolejnych gości z tymi koktajlami z użyciem lekarstw. Być może przygoda wspomnianego Antonianiego, w której akcja zawiązuje się na bardzo podobnej wyspie przecież. To co, jesteśmy zlepieni z cytatów i nie wnosimy nic własnego poza ewentualnym ułożeniem klocków już gotowych na swój sposób? No, coś w tym jest, co pan powiedział. Znaczy, nie wiem, jakie kolejne tropy pan przedstawi, ale ten na pewno jest trafny. Uważam, że w, w, w naszej współczesności Film stał się ważniejszy niż życie. E, film, jest, nie książka. E, tak, niestety, ale e, raczej hmm. film. Czy ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć historia wymyślona. E, jest, e, jest coś takiego, że nawet małe dziecko potrafi e, potrafi w połowie filmu rozpoznać, jaki będzie jego koniec. Jest e, w gruncie rzeczy koneserem, jeśli chodzi o... E, rozkładanie na czynniki pierwszej historii. Wie, jacy są bohaterowie, jakie są schematy budowania postaci, budowania przygód. Ma za sobą setki, jeśli nie tysiące historii, które już przetrawiło. Natomiast nie jest w stanie przewidzieć najprostszych skutków swoich działań. I ta dysproporcja między doświadczeniem realnym, a nierealnym, w miarę upływu czasu tylko narasta. I w pewnym momencie stajemy się absolutnie ekspertami od Filmu, kina, nawet nieuświadomionymi. Natomiast no, przeżywamy tyle, ile przeżywało się kiedyś. Znaczy, kiedy nie było kina, telewizji, i tam co jakiś czas zabłąkał się jakiś wędrowny y, opowiadacz baśni. Więc y, tutaj jest to ogromna zmiana, i dzisiejszy sposób rozumienia świata opiera się w moim, moim zdaniem w ogromnej mierze na tym, co widzieliśmy. I y, gdybyśmy przyjęli właśnie tutaj, korzystając z mądrości filmowej, to zdanie, że lubimy te piosenki, które znamy, to czujemy się dobrze wtedy, kiedy rozpoznajemy schematy bohaterów i schematy wydarzeń, które właśnie znamy z kina. Jeśli chcemy, znaczy chcemy, jeśli, jeśli w komunikacji jest to jakby taka najprostszy sposób, żeby z czymś dotrzeć i żeby czytelnik czy słuchacz, e, czuł się komfortowo. Ja rzeczywiście używam mm, mm, używam i schematów, i formatów, e, które pojawiają się w filmach, konkretnych e, konkretnych filmów i, kom, i, i schematów, które, się, które są powielane. I oczywiście to jest tak, że mm, czytelnik, mam nadzieję, taki, taki jest mój zamiar. Czytając to czuję się dosyć komfortowo, bo widzi to, co zna i e, rozpoznaje poszczególne obrazki. Natomiast mam nadzieję, że na koniec, kiedy już skończy lekturę i spojrzy z lotu ptaka na to, co przeczytało, czuję się przynajmniej zdziwiony. No i też w trakcie, ponieważ te, te, te, te schematy fabularne e, e, są przez pana na rozmaite sposoby wykręcane. i e, Mam wrażenie, że <śmiech> przepraszam, żadna e, Żadna scena, która zaczyna się jak świadomie lub bezwiednie rozpoznawalna, rozpoznawana jako, jako scena filmowania, kończy się tak, jakby się skończyła w, w kinie, wydaje mi się. Ale to, to, co pan mówi, to jest intrygujące, tylko chciałem się dopytać w takim razie, czy to jest raczej strategia porozumiewania się z czytelnikiem, czy to jest strategia, czy to jest pewna koncepcja... No, muszę tutaj górnolotnie powiedzieć. No, taka koncepcja antropologiczna, że to w ogóle tak się dzieje i że też bohaterowie są uwikłani w te schematy fabularne z kina wywiedziane. Są i to, jest, i to jest dosyć kłopotliwe w, w, w życiu codziennym, bo w, w, kinie, w kinie czy w bajkach, czy generalnie w historiach takich, szczególnie anglosackich, przyzwyczailiśmy się do happy endu i do, i generalnie do takiej rysującej się na horyzoncie wizji szczęścia. Ona na ogół pojawia się u anglosasów na końcu, ale czasami też w takich dobrze zmontowanych fragmentach pojawia się w trakcie. Jest, bardzo się przyzwyczajamy do tego, do tego widoku i szukamy go na co dzień. To jest takie dojmujące przekonanie, że szczęście nie tylko jest możliwe, ale w zasadzie jest w pakiecie, który dostajemy w chwili narodzin. Jeśli go rozpakowując, kole to, to pudełko, którym jest nasze życie, wyciągamy kolejne, kolejne rzeczy, tu jakąś porażkę, tu zawód, tu coś innego, jakieś no, zwykłe rzeczy, które się w życiu przydarzają, no i grzebiamy w tym pudle, grzebiamy, i gdzie jest to cholerne szczęście. Przecież widziałem w reklamówce, że ono każdemu przysługuje jak psu No i tutaj na no, ogół następuje rozczarowanie i takie dosyć nerwowe poszukiwanie. Więc, więc oczywiście, te, te światy się zazębiają i to w taki dosyć okrutny sposób. Ale to w takim razie to podrzucę jeszcze, że, że jeżeli dobrze pana rozumiem, to pan pokazuje to dzięki temu, że to jest właśnie ta bezludna wyspa jednak na no taki kres. Kres świata, w którym już właściwie nikogo nie powinno być poza bohaterką, tak naprawdę. No dobra, jeszcze dorzucamy jej faceta. No i to już tyle. No to oni powinni się mierzyć z, no tak, z naturą, że tak się odwołam do takiego romantycznego obrazu rzeczywistości. oni, znaczy, że oni opuś opuścili świat kultury, no i teraz są wobec takiej rzeczywistości pierwotnej, jeszcze nie, nietkniętej cywilizacją, no zwłaszcza w momencie, kiedy bohaterka wyrzuca. Opiekarz do, opiekarz do tostów, co jest to jeden z nieprzyjemnych problemów, tej, nie, no, z dalece nie, nie, nie jedyny problem, który się, z, który się pojawia. Tymczasem, tymczasem z tego, co Pan mówi, to oni jak nie przymierzając żółw czy ślimak, niosą ze sobą to całe, to całe wyposażenie kulturowe i tam nie ma żadnej natury. Oni w dalszym ciągu tkwią w tej kulturze, w dodatku tej kulturze anglosaskiej obrazkowej. Tak? Wie pan, o naturze tak naprawdę niewiele wiemy, więc nawet kiedy się z nią zderzamy, poza dyskomfortem, który przynosi, niewiele jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć. Zresztą to jest też dosyć naturalne, bo w gruncie rzeczy poza pięknymi widokami, cóż nam ta natura może dać? To już yy, yy, platan dosyć, yy, tak powiedziałbym, bez atencji się o spacerach w naturze w otoczeniu natury wypowiadał i raczej preferował e, e, rozmowę w obrębie murów i tak jest też z nami dzisiaj znaczy nawet jeśli się znajdziemy na łonie natury, znaczy nie, nie chcę mówić za wszystkich oczywiście są pewnie osoby, które coś potrafią z tego więcej wyciągnąć, natomiast mówię o swoich bohaterach, no to jak spojrzymy w lewo, w prawo, w górę co i tak zostajemy sami ze sobą i z tym co, i z tym, co się kłębi w naszej głowie Y, y, tak, czym jednocześnie, jednocześnie taka, t, takie tęsknoty rustykalne, egzotyczne no, są bardzo podtrzymywane zwłaszcza przez biuro podróży. Znaczy, no, podstawowy obraz w, y, y, oferty wakacyjnej, no to przecież plaża i trzy palmy nie? i leżak pod spodem. No i ten leżak już jest elementem <grym> kultury. <grym tak, <w ten>. <grym <grym> <grym <grym> no tak, to prawda. Poza tym też jest tak, że jeśli rozmawiamy o szczęściu, to yy, oprócz, to rzeczą, którą najlepiej jesteśmy w stanie zdefiniować, to wymienić rzeczy i osoby, które nam w nim przeszkadzają. I jak tak zaczniemy obierać to życie i własne doświadczenie z tych przeszkód, no to prędzej czy później znajdziemy się na bezludnej wyspie i będziemy musieli na poważnie zastanowić się, czym to szczęście może być i jak je osiągnąć. No to już dopowiedzmy, że, że wtedy łatwo dojść do wniosku, że jest jeszcze jedna osoba, która nam przeszkadza w tym wydobyciu tego szczęścia, mianowicie ja sam. Tak? No tak, tak, tak. To znaczy, no, obrać się tej cebuli nie dał do końca, ale no obieranie jej no, jest jakąś powiedzmy rozrywką przynajmniej w wypadku tej książki. Rozmawiamy o tym uśmiechając się, mam nadzieję, że to przez mikrofon przechodzi dosyć często. Natomiast tak, tak jak nasza rozmowa, taki książka powoduje, ja przyznam, że w wielu miejscach wybuchałem śmiechem nad nią, natomiast no jak państwo słyszą, wizja człowieka jest dosyć ponura w gruncie rzeczy. Znaczy pan, ma, pan nie ma wesołych rzeczy do powiedzenia Czternikowi. Wie pan co, ja jestem takim głosicielem teorii y, pogodnego pesymizmu. Y, wydaje mi się, że w momencie, kiedy zdam sobie sprawę, coś mądrzy ludzie odkryli parokrotnie przede mną, że szczęście nie jest możliwe i że człowiek nie jest do niego stworzony że owszem, jesteśmy w stanie go doświadczyć, je poznać, ale nie możemy go zabrać ze sobą i, i w związku z tym oczywiście jest to bardzo irytujące i wyprowadza z równowagi, ale jeśli już sobie z tego zdamy sprawę i odpuścimy, to to jest pierwszy krok do tego, żeby, żeby w gruncie rzeczy się do niego zbliżyć, to znaczy, żeby nie, nie szukać go za wszelką cenę i nie, nie chcieć mieć 100%. I wtedy, wtedy można moim zdaniem żyć z uśmiechem. Ale wiem, oczywiście, że popularność tych wszystkich filmów z happy endami właśnie bierze się z tego, że e, e, mamy skłonność, bo nie chcę powiedzieć, że ludzie w ogóle, tak jakbym jak ja nie lubił filmów z happy endami, e, e, że, mamy, że mamy skłonność do e, no, takiego, takich, e, takiego leczenia objawowego. To znaczy nie, nie, nie, że się wyleczymy w ogóle z potrzeby szczęścia, tylko, że sobie ją zaspokoimy na dwie godziny przebywając w świecie jakiejś kobiety dramatycznej. pan, Ja tutaj jestem akurat razem z panem w Europie Wschodniej i przyjmijmy to jako wyraz takiego słowiańskiego buntu, bo kiedyś filmy powstające w naszym obszarze kultury kończyły się właśnie nie happy endem, tylko wręcz przeciwnie. Tym różniły się od filmów anglosaskich że na kończyło się jakimś totalnym koszmarem i właściwie y, wychodziło się z kina z płaczem, więc y, być może nasza... -kra, nasza, krata, nasza... krata na w w finale kanału, tak, <gry> tak, tak, tak, tak, więc, tak? Więc być może nasza, y, nasza konstrukcja jest taka, że właśnie skłania nas do do pesymizmu. O tej Europy, o Europie Wschodniej to jeszcze za chwilę, ale tymczasem sposób drugi, bo y, y, właśnie on się narzuca, kiedy zaczyna się myśleć, gdzie tu jest natura, gdzie tu jest kultura, jak, a, a właściwie jak bardzo natury nie ma i jak wszystko jest osadzone w kulturze. Y, choć tutaj centralną kategorią będzie, przepraszam za wyrażenie, gender. Mianowicie, y, pana bohaterowie, y, y, kobieta i mężczyzna y, y, tak jakby... Y, y, przez tę powieść hmm, wykonywali figury tańca towarzyskiego, takiego szczególnego, w którym jedna strona ma być oprawcą, a druga ofiarą. I oni się zmieniają tymi rolami, i to, tak sobie pomyślałem, czy to nie jest bardzo, czy to bardzo nie ujawnia w gruncie rzeczy płciowej tożsamości autora, że pana drażni taka oczywistość, w myśl, w której ofiarą jest zawsze kobieta. Nie, to, to, to, to nawet nie do końca o to chodzi, że mnie drażni takie ujęcie sprawy, bo niestety na ogół tak jest, bo jedyną właściwie rzeczą, którą oprócz różnic anatomicznych i fizjologicznych możemy powiedzieć o kobietach i mężczyznach, to jest to, że mężczyźni staty statystycznie rzecz biorąc są fizycznie silniejsi od kobiet. To jest właściwie jedyny pewnik taki, który znamy. Natomiast cała, cała reszta moim zdaniem wynika z systemu społecznego, w którym od tysiącleci funkcjonujemy i który moim zdaniem powoli się załamuje. Jest tak, że wydaje mi się, że system patriarchalny po prostu zwyczajnie kruszy się i upada. Co z tego wyniknie, ja nie mam pojęcia. Nie, nie, mam wrażenie, że jesteśmy w takim stadium larwalnym trochę i tak naprawdę nie wiemy, jakie są kobiety, jacy są mężczyźni zobaczymy, jacy są. Kiedy ten system, w którym funkcjonujemy, upadnie. Czy my się zamienimy w motyle, czy w groźne żuki, to się jeszcze okaże. Natomiast na razie wiadomo, że nie ma, do tego kokonu nie ma powrotu. Do tego poprzedniego stanu nie wrócimy. Wszelkie próby powrotu, takie indywidualne, domowe, czy jakieś inne, kończą się na ogół fiaskiem albo jakąś groteską i po prostu zobaczymy, co będzie. I y, dla, dlatego, dla, dla, dlatego też ten temat. Mhm. Jeśli chodzi o, o sam ten system patriarchalny, który właściwie jest teraz przez wszystkich przywoływany przy różnych okazjach i właściwie staje się takim no, tematem numer jeden w wielu miejscach, to ja powiem panu że, i państwu, że y, Oczywiście na swój amatorski sposób, ale przychodzą mi zawsze do głowy dwa przykłady. Oba z Ameryki Południowej. Jeden dotyczył historii Amerykanina, który postanowił żyć przez jakiś czas z jednym z najbardziej prymitywnych plemion amerykańskich. Żył sobie z nimi, znalazł tam żonę i któregoś razu musiał wrócić do Ameryki na jakiś czas. Zostawił tę żonę przestraszył wszystkich mężczyzn w wiosce, mówiąc, że on tu wróci i wszystkich pozabija, jak coś jej zrobią. Pojechał i wszystko było dobrze, dopóki w wiosce nie pojawiła się plotka, że on zginął. No i co się stało w wiosce, kiedy się okazało, że jej mąż zginął? Otóż wszyscy mężczyźni wioski przyszli i zgwałcili ją i pobili. I działo się to wielokrotnie, także ledwo przeżyła tę całą historię. Tutaj jestem winien Happy End, więc powiem, że ostatecznie Amerykanin przyjechał, zabrałem i mieszkają w tej chwili w Nowym Jorku. Natomiast pewien schemat y, proszę zapamiętać. I druga, drugi przykład jest też z Ameryki Południowej. To, jest z kolei, to są z kolei wspomnienia dziewczyny, która funkcjonowała w jednym z gangów meksykańskich. Jak wiadomo, te gangi są y, no, chyba najbardziej brutalnymi, najokrutniejszymi y, na świecie. I te. Zasady nimi rządzące są dosyć takie, powiedziałbym, brutalne i prymitywne. I ona wspominała, że przez pierwsze lata w gangu było jej strasznie ciężko, bo wszyscy ją bili i gwałcili. Dopiero kiedy znalazła chłopaka i on się nią zajął, no to zaczęła żyć normalnie, bo on ją ochraniał. I przyszło mi wtedy do głowy, że cały ten system patriarchalny, o którym rozmawiamy, w gruncie rzeczy opiera się na dosyć prostej zasadzie o takiej umowie o ochronę, która kojarzy się nie najlepiej i, i, i sytuacja, w której upada nie powinna nas martwić. Oczywiście, co z tego wyniknie, tak jak powiedziałem, nie mamy pojęcia. Czy to będzie dobre, czy złe, ale tak naprawdę zobaczymy, kim są kobiety i kim są mężczyźni, kiedy ten, e, kiedy ten układ e, zniknie. E Poruszamy się oczywiście cały czas na granicy bardzo niebezpiecznej, bo za, bo za chwilę wciągną nas te stereotypy, przeciwko którym pisze pan swoje kolejne książki. Natomiast ja bym tylko dopowiedział, że, że w tym obrazie, o którym pan mówi, brakuje mi jednej myśli, tutaj przepraszam, ale w takim zaskakującym kontekście muszę zacytować wieszcza mianowicie, kiedy sobie ten system patriarchalny próbuję jakoś wyobrazić i pana opowieści dwie w upiorny sposób rzeczywiście go podsumowują bardzo brutalnie, to przypomniałem się fraza z Konrad Nawalynroda, to jest niewolnik, jedyna broń niewolników, podstępy. I to jest druga strona tego, tego systemu. To znaczy, to znaczy rzeczywiście w tej opresji kobieta musi nauczyć się manipulować rzeczywistością. Znaczy, nie rzeczywistością. Nie, rzeczywistością. Mężczyznami, którzy, którzy, którzy są silniejsi. No i jeżeli liczyć, że ten system patriarchalny przez tam... No, bezpiecznie licząc co dwa miliony lat mniej więcej funkcjonował, no to jakby pewna tutaj umiejętność następuje, a mówię, to nie bez... nie na, na zasadzie jakichś takich zwierzania, się, jakichś mizoginistycznych podejrzeń, tylko na podstawie też tego, co, co pan pisze. No przecież bohaterka tej książki robi z tym facetem no, najrozmaitsze rzeczy, manipulując nimi ile wlezie. Po prostu jeszcze, co pewien czas wkłada i pan w usta, bo ta książka jest tak konstruowana, że na, na samym początku dowiadujemy się, że chociaż bohater, o bohaterce mówi się w o sobie, to, to narratorką i taką wyobrażoną autorką zarazem tej książki jest kobieta. Ona sama. Yy, I yy, no ona jeszcze co pewien czas pozwala na, na takie cudownie pogardliwe uwagi. Tam jak on zes próba reparować telefon, to pada takie piękne zdanie, że niech reparuje ten telefon, bo no, mężczyzna powinien się czymś zająć. Znaczy, wie, wie pan co to... Yy... Powiem tylko, bo przed wejściem tutaj rozmawialiśmy o południowoafrykańskim nobliście i on powiedział takie zdanie, e, znaczy nie, nie, może nie powiedział zdania, ale w gruncie czy do tego się sprowadza jego książka, że słabość jest hańbą. I moim zdaniem e, e, tak jak pan powiedział, że, że kobiety tę słabość swoją jakoś starają się rekompensować sprytem czy czymś takim, to jest taki stereotyp. I mam wrażenie, że od pewnego czasu one po prostu tę słabość zrzuciły, to znaczy ta ta hańba z nich spadła. Znaczy, one hmm. nie są słabe. I ta bohaterka też nie jest słaba. Ona używa różnych sposobów. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że silniejsza fizycznie nie jest, natomiast nie czuje się słabsza, tak jako człowiek. I, i wydaje mi się, że to jest takie nowe zjawisko. Takie, ta, ta hańba troszeczkę przychodzi na nas mężczyzn, bo staje, staliśmy się słabsi. I trochę sytuacja analogiczna do tej książki, o której, do, do której nawiązuję. znaczy, jest to wyrównanie, które następuje wiąże się jednak z tym, że ktoś bierze więcej, jak ktoś traci. Tak, jakoś gry win-win na razie nie ma. Tak? <grystanie> <grystanie> to też się odwołuje do frazy z, z pana książki zresztą. E, Doprosimy państwa do, do rozmowy. 22,7 trójek i adres, przypominam, radio.pl e, W pierwszych recenzjach, które już ta książka zebrała, zarzucono panu między innymi zresztą e, nadmierne patowanie erotyką. Chociaż mam wrażenie, że jest pan w sumie dosyć oględny w tych scenach. Nie pan co jeśli byś miałem pod uwagę y, to, co się działo w literaturze no już dawno temu. No nie, nie chcę tu Henry'ego Millera przywoływać, ale no, jest naprawdę no. wydaje mi się, że jestem dosyć taki powiedział, no, może nie biguteryjny, ale. No nie, nie na tyle Henry'ego Millera jest tam. pan wreszcie kolderyjny <laughs> Więc wydaje mi się, że ja tutaj jakiś seksualny wrót yy, nie otwieram przed, przed czytelnikami. Nawiasem mówiąc, powiem teraz, że może szkoda i nie dlatego, że jakoś tak strasznie chciałem się, przepraszam, zaślinić przy pana książki, tylko że, że w moim zdaniem opis bardziej precyzyjny tego, co się między nimi dzieje w kwestii erotycznej, dorzuciłby jeszcze trochę, trochę szczegółów dotyczących tego, jak, jak między innymi gra się toczy, bo ta, ta gra, gra toczy się naprawdę już w pewnej chwili na ostro rzeczywiście. No ale też rozumiem, że wtedy książka nie miałaby 400 stron, tylko pewnie 500 z kolei. Więc, <sum> więc może to, może to nie, nie kuszę pana w niedobrą stronę. Trzeci sposób lektory, jeszcze głębiej prowadziłby właśnie w kwestię kultury, która nas tworzy, bo przez te 400 stron, jako się rzekło, mamy nieomal wyłącznie dwoje bohaterów, ale dziwnym zbiegiem okoliczności to jest dwoje Polaków. E, e, i, i chciałbym pana zapytać, jakie pana zdaniem znaczenie ma narodowość dla opisywanej tutaj historii? Wie pan co, jakie ma znaczenie, to akurat już zostawię czytelnikom, natomiast powiem, skąd się ta narodowość bierze. Y, y, oczywiście to, że piszę z pozycji kobiety, to już jest dosyć karkołomnym pomysłem. Natomiast y, ja znam tylko Polaków tak naprawdę. To znaczy nie, nie mogę, nie mógłbym tam wrzucić bohatera niepolskiego, bo po prostu pisałbym o czymś, czego y, kompletnie nie znam. Znaczy, co zna pan z filmów? Co znam z filmów. To znaczy wtedy bym rzeczywiście wpadł w tę pułapkę, o której mówiliśmy na początku. Nie... Yy, więc dlatego, tak jak mieszkam w Warszawie i nie, nie bardzo sobie wyobrażam wyprowadzkę poza to miasto i, i wszystko to, co piszę, jak w jakiś sposób, nawet jeśli dzieje się na odległej wyspie, jest zakorzeniony w Warszawie, tak właściwie yy, nie wyobrażam sobie, żebym miał pisać o, yy, o ludziach, którzy nie są Polakami, bo innych nie znam. Znaczy znam oczywiście, ale za słabo po prostu. No, to, nie jest, to nie jest wystarczające, żeby żeby napisać coś, w czym się czuję swobodniej i czego w jakiś sposób jestem pewien. Ale to pośrednio jest jednak odpowiedź na to pytanie, chociaż pan stara się mi umknąć, mianowicie rozumiem, że intuicyjnie czuje pan, że ci bohaterowie, gdyby byli przedstawicielami innych narodów, to zachowywaliby się inaczej. Tego nie wiem, tego nie wiem. Nie chcę, nie, nie, nie chcę tutaj przesądzać. Być może nie, no, bo jeśli się, jeśli się ukaże tłumaczenie, to zobaczymy, jak inni będą na to reagować. Być może będzie tak jak, tak, jak też rozmawialiśmy o tym podejściu indywidualnym i jakimś szerszym społecznym spojrzeniu. Być może wychodząc od jednostki i Polaka można przejść do świata i, i przeciętnego tego świata obywatela. Tego nie wiem. Wie pan, bo tutaj, tutaj w, te, to pytanie, te, ten niepokój mój bierze się, bierze się dość wyraźnie z tego, że ja oczywiście rozpoznaję w zachowaniu bohaterów i bohatera, i bohaterki no podkręcone dosyć groteskowo zachowania znany, wiem, znajomych moich, może nawet i moje własne, co oczywiście najmniej chętnie przyznaję, bo jednak bohaterowie nie, nie, nie budzą jakiejś szczególnej sympatii, prawdę mówiąc tutaj. Natomiast, natomiast jednocześnie mam wrażenie, że, że, to, że ta Europa Wschodnia, którą zresztą pan przywołał parę naście minut wcześniej spontanicznie, że ona tutaj jest kontekstem jakimś tam, że, że to jest, że oni są wysadzeni właśnie gdzieś daleko, gdzieś Bóg wie gdzie właściwie, na jakąś, jakąś wyspę bez kontaktu z, z, z resztą świata, ale wiozą tam również na dobre i złe nasze odruchy, nasze wyobrażenia właśnie ról wzajemnych. Bo, bo być może ten upadek systemu patriarchalnego, o którym pan wspomniał, być może w innych krajach odbył się... Znaczy jest bardziej zaawansowany niż u nas jednak. Być może. Ale wie pan co? Wydaje mi się, że takie podejście, o którym mówiłem, jest dosyć słuszne. To znaczy, jeśli chce się powiedzieć coś uniwersalnego to i tak trzeba wybrać konkretnych bohaterów, którzy są osadzeni w konkretnym kraju, w konkretnej kulturze. I, I na ogół jeśli historia jest dobra, to okazuje się uniwersalna. Znaczy są nie wiem, książki japońskich autorów, które się dzieją w ogóle w realiach zupełnie odległych i w kulturze takiej, która jest nam zupełnie obca i odnajdujemy tam prawdy, które dotyczą też nas tutaj w Polsce, więc Wydaje mi się, że żeby powiedzieć coś uniwersalnego, trzeba powiedzieć coś bardzo lokalnego i naprawdę, i coś, o czym ma się pojęcie. Bo jeśli spróbuje się powiedzieć coś w oderwaniu od tego, co się zna, realnych uwarunkowań, to wtedy bardzo łatwo jest przestrzelić i, i pokazywać jakieś sztuczne postacie, po prostu. Tak jak chwilę temu wspominałem o erotyce w tej książce, tak w tym momencie wypada powiedzieć o przemocy, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że to jest niezwykle silny komunikat i to zarówno w Zielonej Wyspie, jak w poprzedniej pana powieści. I to taki komunikat, który byłby taką oto informacją, że dojrzewa w nas, tu nie wiem właśnie, czy w ludziach w ogóle, czy w Polakach w szczególności, czy i tu, i tu, jakoś potrzeba przemocy i wystarczy zmienić warunki życia i ta przemoc się ujawnia. Myślał pan o, to, o tym w ten sposób? E, e, tak, wie pan co, to jest taki mój strach. To jest takie coś, że e, to akurat bardziej dotyczy to, co powiem w tej chwili poprzedniej książki, ale w jakiś tam sposób jest obecne w tej drugiej. E, że jest, jest taka dosyć chybotliwa równowaga, do której czasami się przyzwyczajam. znaczy to, nie, Że przewaga dobra nad złem nie jest taka jakaś miażdżąca. To nie jest tak, że jest, nie wiem, 99 do 1. i jesteśmy zupełnie bezpieczni, tam jest jakiś e, nieistotny margines. Bo historia uczy nas, że zupełnie nie wiadomo dlaczego, któregoś dnia coś się, coś się przewala, zmienia i okazuje się, że jest 51 do, 50, do 49 dla złych i nagle y, zwykli ludzie, y, szewcy, aptekarze, y, urzędnicy y, zdejmują fartuchy, odkładają narzędzia pracy, zakładają mundury i stają się psychopatami. I y, y, y, y, to, y, to jest coś takiego, co... Czasami nie muszą zakładać mundurów na wiosenie. Tak, no, oczywiście, mhm. ale y, tak mówiąc mhm. obrazowo. Y, y, y, więc, y, więc to zło i taka potrzeba, y, potrzeba przemocy zresztą to też prawo, o którym powiedziałem, takie zwierzęce dosyć, czyli siła to hańba, słabość to hańba, czyli takie uwielbienie siły, które cały czas funkcjonuje i które tak raz bardziej, raz mniej, ale się objawia społecznie, no jest, jest, jest, jest obecne. Jest jeśli, dlaczego, to się, dlaczego ta przemoc się pojawia w moich książkach, to jest Wracając jeszcze do tego, że tam się pojawiają różne cytaty postaci z kultury i z popkultury. W, w nocy żywych żydów bohater przegląda album kandyńskiego. i Kandinsky powiedział coś takiego, że, znaczy, powiedział, no napisał, że sztuka musi odzwierciedlać czas, w którym powstaje. Znaczy nie może się odnosić do czasów przeszłych, bo wtedy jest no, nie, jest nienaturalna, jest sztuczna, tam to powiedzmy zręcznie opisuje niż ja teraz. I ja mam takie wrażenie, że, że przemoc, kino, te schematy, o których rozmawialiśmy, to jest ten nasz czas, to są te komponenty takie, z których, z których dzisiaj można budować. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Jeśli rozmawiają o przemocy, pewnie złe. Natomiast, znaczy pewnie, na pewno złe. Natomiast no nie, nie umiem od tego abstrahować, konstruując wypowiedź, czy, czy opowieść, która zgodnie z zaleceniami Kandyńskiego ma opierać się na tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Wie pan, ten wątek akurat u pana tak, mnie, tak jakoś zarezonował z moimi niepokojami, ponieważ przydarzyło mi się parę lat temu coś bardzo dziwnego. Dwóch bardzo przeze mnie lubian, lubianych y, ludzi y, w towarzyskiej rozmowie, powiem to tak oględnie, żeby nie, nie, nie, nie miało to charakteru ujawniania y, tajemnic, y, zwierzyło mi się y, i to odnosi, odnosiłem wrażenie, że, że bez świadomości, co mówią tak do końca, z takiej tęsknoty za, za taką chłopacką bijatyką. E, jeden mi się zwierzał z, z wręcz z żalem, że w tam w, w jakiejś sytuacji na ulicy, e, jak się wyraził, nie dał w Pysk. E, drugi wprost deklarował, że on tak naprawdę strasznie żałuje, że już wyrósł z wieku, kiedy, kiedy można się bić. Ehm. Ja się naprawdę od wielu lat nie poczułem tak strasznie pacyfistą, jak w, tej, w czasie tych dwóch rozmów, które były według jedna po drugiej. Pomyślałem sobie, że mam do czynienia z dwoma... No, kulturalnymi panami, wręcz należącymi do klasy intelektualistów, w gruncie rzeczy. I, i no, takie białe kołnierzyki w, w, w, w stanie najbierszym zupełnie. I ci, ci dwaj faceti mi zaczynają opowiadać, że, że, tak, że tak mnie wskuczy, żeby ko kogoś sprawdzić, żeby komuś dać popysku. I, i, I prawdę mówiąc, jak czytam, właśnie jak Zieloną Wyspę czytam i widzę to narastające, tę narastającą przemoc, która jednocześnie jest dawana przez pana w takim sensie właśnie człowiek się cały czas śmieje. Znaczy nie cały czas, ale co chwila się śmieje, wypucha śmiechem, to wszystko ma charakter, wydawał się pewnego takiego eksperymentu myślowego. Właśnie ta wyspa jest jakimś takim jednak taką przestrzenią, która wyabstrahowuje trochę bohaterów z, z, z realności, nawet jeżeli mają, ciągną ze sobą swoje kłopoty życiowe. To to, to jakoś tak właśnie od, od, odpowiada moim, moim niepokojom, że, że to siedzi w każdym z nas tak naprawdę i że nie jest tak, jak Zimbardo mówi, że trzeba stworzyć specjalne warunki, wtedy w nas bestia się obudzi, tylko wystarczy usunąć jakiekolwiek uwarunkowanie. Tak jak na Bezludnej Wyspie, kiedy przez dwa tygodnie można robić cokolwiek. No i pierwszy pomysł jest, żeby kogoś wytatuować przemocą. Jeśli chodzi o tę potrzebę przemocy białych kołnierzyków, to pan, jest coś takiego, to akurat doświadczenie, którego można być uczestnikiem na ulicach Warszawy, że dosyć często agresywne zachowania, których jest się ofiarą, są spotykają nas ze strony eleganckich kobiet albo eleganckich mężczyzn z drogich samochodach. Znaczy, I to takich, których, którzy powiedziałbym, tak na pierwszy rzut oka nie przeżyli w swoim dzieciństwie jakichś właśnie podwórkowych bijatek i tak dalej, tylko takich, którzy raczej wychowali się w cieplarnianych warunkach i na, i tak jak pan powiedział, znaczy brakuje im jakiegoś takiego spełnienia w przemocy i w okazaniu swojej siły i dominacji. To jest dosyć niepokojące, przykre pytanie, co jest pierwsze jajko czy kura, czy to się wzięło z popkultury, czy raczej popkultura odpowiedziała na zapotrzebowanie, ale, ale jest, to, jest to takie dosyć dojmujące i mam takie wrażenie narastającego kultu siły. Trudno z perspektywy czytelnika, a może zwłaszcza takiego, który ma pojęcie o pracy komórek marketingowych wydawnictwa ustalić, co się do publicznej wiadomości przedostało przypadkiem, a co celowo. Ale pana niewątpliwie pozycjonuje praca, świadomie używam tego terminu, którą do nie, pozycjonuje, czyli odróżnia od innych pisarzy, którą do niedawna pan wykonywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej, zanim pozostał pan od Tuska, tak się pana w internecie określa, nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, był pan e, też, panie chwili doradcą się tej pamięci minister Grażyny Gęsicki. I chciałem Panu zadać na koniec pytanie, które mnie kiedyś zadano i mnie ono bardzo zirytowało, więc nie zdziwię się, jeśli pana zirytuje. Ale pytanie wydaje mi się intrygujące. Czy jest pan pisarzem, który dla chleba podejmuje pracę w biznesie czy w polityce? Czy biznesmenem i politykiem, który ponadto pisuje powieści w wolnych chwilach? Yy, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Może po odpowiem przez negację. Yy, nie czuję się biznesmenem i politykiem. I jeśli, yy, yy, jeśli rozmawiamy o biznesie, to tam zaangażowany jestem tylko i wyłącznie z pobudek takich, żeby przeżyć i zapewnić sobie <grym> byt jeśli chodzi o politykę, to y, no to muszę przyznać, że to akurat było dosyć interesujące przeżycie i nie umiałbym się opisać jako polityka albo człowieka, który jest y, y, definitywnie z y, tym obszarem związany, natomiast y, nie mogę się od tego odciąć, to znaczy y, czuję, że to było wyjątkowo ciekawe, wyjątkowo ciekawe przeżycie i to je będę sobie tam trzymał w pamięci z przyjemnością, z przyjemnością i z ciekawością. Natomiast co do tego, czy jestem pisarzem, nie umiem jakoś tak o sobie mówić jako o pisarzu. Może jeszcze mi to przyjdzie, ale może dlatego, że byłem zawsze złym uczniem w liceum przez jakiś czas, to taka to, to, to pisarze kojarzą mi się z postaciami z portretów i postaciami takich lekcyjnych oprawców. Przepraszam, bo wiem, że pan akurat był po drugiej stronie przez jakiś czas, ale ja. <grystanie> mi to się ko kojarzy z jakimiś męczarniami i tak czuję się taki mały, nieważny i sponiewierany przez tych wszystkich e, pisarzy. I e, kiedy próbowałem tam jakoś odgadnąć zgodnie z e, oczekiwaniami <grym> nauczycieli, co też oni tam chcieli powiedzieć, i e, sytuacja, w której miałem się tutaj jakoś boczkiem e, podejść do nich e, z tabliczką, że ja też tutaj jestem <grym> pisarzem, wydaje mi się absurdalne, jakoś nie umiem, nie umiem się nie umiem się w tym odnaleźć, dlatego może stąd, stąd, stąd nie nazywam się pisarzem, na ogół mówię, że piszę książki, co niby znaczy to samo, ale jakoś yy, ale brzmi inaczej. Tak, tak, po polsku wyznanie jestem pisarzem jest ja jednak, yy, no rzeczywiście stawia, stawia od razu człowieka gdzieś tam w towarzystwie domyślnym i, i właśnie na ogół kłopotliwym, no, co na nim Mickiewicza. Wyobraża pan sobie film według Zielonej Wyspy albo spektakl teatralny? Czy, czy ta książka za w pana zdaniem, dzieje się w języku i wewnątrz naszych wyobrażeń, żeby ją przenosić w inne medium? Nie umiem tego powiedzieć. Wydaje mi się, że można, że, że ją widzę, natomiast, że ją widzę jako spektakl, czy jako film raczej, natomiast czy to jest możliwe? Nie wiem. W tej chwili... W tej chwili szykowany jest film na podstawie Nocy Żywych Żydów i wydawało mi się, że nie ma nic prostszego, a tak jak obserwuję, widzę, że jest mnóstwo min i jest to bardzo trudne zadanie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. państwo i moim gościem był dzisiaj Pan Igor Ostachowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My zaś mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Zielonej Wyspy. Ci z Państwa, którzy chcieliby się zmierzyć z tą książką, proszę są teraz o napisanie maila z adresem zwykłym, pocztowym na adres klubmałpopolskieradio.pl klub radio.pl. A ja żegnam się z Państwem w imieniu autorów i realizatorów audycji, to znaczy Sylwii Hej, Elżbiety Malinowski i własnym, mówił Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy. Bye.